Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23. Rozpoczynamy nocną strefę. Dobry wieczór. Tomasz Gregorczyk. I Janusz Jabłoński. Będziemy słuchać nowości po północy. Znakomitych. Tak jest. Będziemy zapraszać Państwa do kontaktu. Wiele razy. Teraz po raz pierwszy. Improwizowane Radio.pl oraz facebook.com ukośnik improwizowane. Będziemy też yy, prezentować rozmowę. Zaczynamy od rozmów improwizowanych. Których gościem dzisiaj jest Sławek Janicki. No, wielka osobistość, osobowość ostatnich kilkudziesięciu lat brzmi to tak jak brzmi, no ale tak to jest. Lata 90. to już jest działalność Sławka Jajnickiego i jako muzyka i jako animatora życia kulturalnego w Polsce. Bo ta, ta dwoistość jest tutaj bardzo tak. charakterystyczna. No, niewiele jest osób, które na takim poziomie e, grają i e, no, organizują, czy są odpowiedzialne za takie przedsięwzięcia e, no, takiej renomie jak Klub Mózg później, nieco później w mózg Festiwal z, do, z rozmaitymi odgałęzieniami, od nogami, bo to działalność e, właśnie organizacyjna, klubowo-festiwalowa jest olbrzymia. Organizacyjna, klubowo-festiwalowa, społeczna, można by e, postawić sobie pytanie, czy ważniejszych rzeczy dokonał i dokonuje Sławek Janicki z kontrabasem czy bez kontrabasu w ręce, no a z drugiej strony to, to nie jest bieg przez płotkę ani Mistrzostwa Świata o jednej i o drugiej gałęzi tej jego działalności będziemy rozmawiać, ale myślę, że o tym kreowaniu sytuacji nawet trochę więcej będzie niż o samej muzyce, niż o samym muzykowaniu, tak się poprawię. Tak jakoś to wyszło. Rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że chyba głównie o, o tej sferze jego działalności rozmawialiśmy, co nie znaczy, że o kontrabasie nie będzie mowy. Tak pozwoliłem się zaśmiać trochę, bo no jeżeli chodzi o mózg, ranka tego, tego miejsca, jest właściwie, no, nie podlega żadnej dyskusji. Jeśli chodzi o dyskografię Sławka Janickiego, no, no to znajdziemy tam płyty absolutnie legendarne. Już zamieszkła przeszłość, lata 90. Trytony, płyty Mazola, Rhythmic Perfection. Ale też później, no, z zobaczmy z kim Sławek Janicki na scenie stawał, z kim nagrywał, jakie nagrania są upublicznione. Od Michela po Brotsmana, Sanko Namczyle, aktorzy Norikondo no, i tak dalej. Polskich Rzecz jasna również. Części drobnej posłuchamy dzisiaj dokonania Nickiego. E, zaczniemy od, no czemu nie, w końcu to jest przede wszystkim kontrabasista, kontrabasowego duetu. Bass to bass, dwa kontrabasy, Nina Deheny, Sławek Janicki, koncert z mózgu z 2019 roku. Nie, źle, nagranie studyjne, przepraszam, ale z 2019 roku to się zgadza. E, wydanie dwa lata późniejsze, muzyka z mózgu łamane przez Bocian, rekord Sławek Janicki jest dzisiaj gościem programu Drugiego Polskiego Radia i Rozmów Improwizowanych. Przed nami pierwsza część rozmowy. Mam pytanie takie ogólne, no, wprowadzające na początek, bo z wywiadów z tobą, które oglądałem albo czytałem, mam takie wrażenie, że, że jesteś facetem, który robi z grubsza to, co chce. Jak czegoś nie chce, to tego nie robi. Gdyby chciał zrobić czegoś więcej, to by to zrobił. Niemniej pozwolę sobie zadać to pytanie. Jaka jest relacja między Sławkiem Janickim, organizatorem koncertów, festiwali animatorem życia kulturalnego od dziesięcioleci w Polsce, a Sławkiem Janickim kontrabasistą. Czy jest pełna zgoda? Czy tam jest jakieś na przykład napięcie? No pytanie jest, jest oczywiście bardzo ciekawe. Myślę, że gdzieś tam e, poświęciłem ś, ś, do swoje dotychczasowe życie bardziej e, innym Niż sobie, można by powiedzieć, sobie jako muzykowi. Natomiast gdzieś zacząłem zauważać, że to, co obie, właśnie jako organizator, jest, jest w pewnym sensie tworzeniem takiej kompozycji. Czyli nie wyrażam się tylko przez swój instrument, tylko wyrażam się przez to, co układam, przez tą układankę, którą układam z artystów, których zapraszam. I to w sumie mi odpowiada w pewnym sensie, gdyż zapewne widzicie, że sprawy się zmieniają i pewne koncepcje na prezentowanie siebie jako artysty się już wypełniły. I jeśli się mnie zapytasz, jak ja się czuję jako właśnie ten będący na scenie, to zawsze mi troszeczkę czegoś brakuje i wydaje mi się już czymś takim za małym wyjście po prostu na scenę i, i, i po prostu granie. Myślę, że z wielu czynników to wynika, ale to też jest tak, że wszyscy jesteśmy i odbiorcy są na różnym poziomie zaangażowania się w muzykę, aby to powiedzieć, nie większość rzeczy potwornie nudzi to, co jest grane. I ja nawet jestem w stanie sobie jestem w stanie rozpoznać pewne sprawy jako dobrze zrobione, dobrze wykonane, ciekawe w jakimś sensie biorę pod uwagę, że ktoś ma 20 par czy 30 parę lat i to świetnie, że w tym wieku takie rzeczy robi. Ale mi, jako gościowi który za, dobiega sześćdziesiątki, już bardzo ciężko spotkać na scenie coś, co, co mnie porusza, całą swoją formą. jakby ta, Ten przekaz, że, że się wychodzi na scenę i się gra, jest już dla mnie tak wyczerpany, już niezależnie co się gra nawet, jest już tak wyczerpany, że poszukuję czegoś innego. Więc jedną z tych spraw na realizowanie siebie jako, jako artysty, jest właśnie tworzenie tej układanki. Myślę, myślę, że tak to jest, ale jest też tak, że, że w tej chwili gdzieś wykonuję pewne ruchy, które, które mają na celu zaangażowanie mnie w, w, ten, w, w bycie na scenie. No, gdzieś ta płyta tych duetów była, była początkiem tego, w tym roku mam nadzieję nagrać płytę z piernikiem, dokładnie 30 maja mm, gramy koncert w Sokołowsku, a spotykamy się trzy dni wcześniej i zamierzamy taką płytę nagrać, być może studyjną. Ja, ja dokładnie nie wiem, co z tego wynikie, bo być może będzie to po prostu ten koncert, a być może, bo będziemy mieli realizatora, być może nagramy płytę studyjną. Wróciłem też do saksofonu, bo, bo jak może pamiętacie, może nie na pierwszej płycie tańce bydgoskie, Dotykałem saksofonu, i tam w dwóch utworach grałem, i, i wróciłem do niego. E, a powód był bardzo bardzo dziwny i śmieszny. Kuba grał koncert z Mikołajem Trzaską w mózgu. I słuchałem tego i mówię. Kurde można by lepiej na tym saksofonie grać zupełnie inaczej, nie tak, <śmiech> <śmiech> nie, nie to, znam przecież wszystkie zagrywki Mikołaja i kurde, właśnie mówię, czy to można by coś innego zrobić i później mówię do siebie, no jak można, no to, to może zrób, nie, no i, i, i kupiłem sobie sopran, no i grałem na tym sopranie, już tam z Kubą kilka koncertów zagraliśmy, teraz byliśmy trzy dni temu w Danii, też, też wyjąłem go, tak nieśmiało go wyciągam, bo, bo przecież nie jestem pewien swego, ale no staram się, staram się jakieś tam właśnie rzeczy e, zrobić, których nie słyszę dookoła nigdzie. E, też siadam czasami z tym, z tym saksofonem przy fortepianie, też ciekawe rzeczy e, odzywają w tym fortepianie, jak się gra na saksofonie, więc gdzieś tam, gdzieś tam e, myślę też o tym, żeby więcej właśnie rzeczy robić jako muzyk. Otworzyłeś kilka wątków tutaj, bo po pierwsze najpierw buńczuczna zapowiedź, a później kupiłeś sopran, żeby nie wchodzić chyba w konfrontację z Mikołajem. Dlaczego nie Alcik? Prawda? Znaczy ja nie śmiem wchodzić, wchodzić w, komp w kompetycję z jakimkolwiek saksofonistą. Nigdy nie będę się nazywał saksofonistą. Ja myślę, że znaczy, Mikołaj akurat jest fajny, bo, przepraszam, że cię przerwałem w ogóle. Mikołaj jest akurat fajny, bo Mikołaj jest, jest samoukiem, co powoduje, że jakby nie jest też uwikłany w pewne, pewne, pewne schematy akademickie, więc jakby jest uwolniony od tego. Albo na przykład mówi, żeby było jasne, jesteśmy kolegami, naprawdę. I na przykład byłem na jakimś koncercie Mikołaja, gdzie on mówi, że gra, gra muzykę improwizowaną, bo nie jest w stanie się nauczyć tematów. Ja też tak mam, nie? Jak oczywiście jak sobie ćwiczę, to gram różne tematy, żeby ćwiczyć na jakichś tam melodiach znanych i też mam coś takiego, że mam problem z zapamiętywaniem układu palców w melodiach, a wiem, że niektórzy mają to po prostu zapamiętane. Nie, nie, nie zamierzam z kimkolwiek konkurować, po prostu... To był, to był tylko głupi żart. Drugi wątek jest taki, że powiedziałeś, że większość muzyki cię nudzi i mnie to autentycznie interesuje, zdaniem twoim, kiedy muzyka swobodnie improwizowana jest ciekawa, kiedy jest nudna? Czy da się te warunki jakoś przyszpilić mniej lub bardziej ściśle? Jest taki piękny wywiad z Pionikiem sprzed chyba 20 lat, jak on to mówi, że że właśnie jak to zrobić, żeby muzyka była ciekawa. Można przyjąć takie założenie prawdopodobnie, że nie będzie to jednoznaczne dla każdego słuchacza, bo to, czy ktoś jest w stanie odebrać jakąś muzykę czy sztukę w ogóle też zależy od jego przygotowania. No ale powiedzmy, że rozmawiamy o odbiorcach wrażliwych i otwartych, i teraz kto musi stanąć na scenie, żeby ta muzyka była ciekawa. No, no to jest wielka magia. nie? Jeden mój kolega mówi, że, że sztuki nie ma, sztuka się przydarza. Myślę, że potrzebna jest niebywała szczerość i wielka kon koncentracja, żeby coś takiego się wydarzyło muzyki improwizowanej nie da się nauczyć. czy Jeżeli mówię o czystym... No bo znowu słowo improwizacja znowu ma wiele, wiele płaszczyzn. Przecież wiadomo, że improwizować można na temat, a można, można improwizować w różnych gatunkach muzycznych, robić wariacje na różne tematy czy na temat różnych stylów, a, a można wychodzić z czystą głową na scenę i nie mieć kompletnie pojęcia, na temat tego, co się wydarzy. I o takiej improwizacji mówimy, tak, chyba. No więc jeżeli coś takiego, jeżeli mówimy o czymś takim, no to jest potrzebne niebywałe skupienie, no i pewnie, pewnie inteligencja i pewnie to coś, co możemy nazwać talentem. Nie da się tego nauczyć. Znaczy, no, możemy doskonalić swoją technikę, ale nie da się tego nauczyć. Trzeba, trzeba, myślę, to mieć w sobie. Stąd miałem też taką zawsze teorię lekko złośliwą, że e, ciekawy artysta na każdym instrumencie zagra ciekawie przynajmniej przez dwie minuty, gdyby go wcześniej nigdy nawet nie dotykał. Sławek Janicki w rozmowach improwizowanych. Za nami pierwsza ćwiartka. I muzyka, jedna z tych albumów, no powiedzmy to jest 2015 rok, czyli już 11 lat, chciałem powiedzieć, z ostatniego okresu. No może nie najszczęśliwsze. no w każdym razie już nie, zdecydowanie nie jest to muzyka jasowa z lat 90. Album absolutnie fenomenalny, wart poznania, jeżeli państwo go nie znają. Kwartet taki w 2015 roku się spotkał. Roskoł Miczel Sławek Janicki, Jerzy Mazol Kuba Janicki. 10 minut. Właściwie nawet więcej, kilkanaście, osiemnaście, dziewiętnaście, bo to e, część druga utworu One Sound, jeden dźwięk. No tak, dosłownie, ale to brzmiało. Roscoe Mitchell, saxofon Jerzy Mazur klarny, Sławek, Janicki, kontrabas, Kuba Janicki, ojciec syn, Kuba Janicki, instrumenty perkusyjne, perkusja. E, album zatytułowany For Sure, ale nie dla For, tylko cztery, For. Szur, 2015 rok. A my przechodzimy do drugiej części rozmowy ze Sławkiem Mielnickim. A my powiem tak, że no nie, tutaj występujemy nie w podwójnej roli, występujemy w zdecydowanie zdefiniowanej. My pytamy ciebie o różne rzeczy, rozmawiamy jako prowadzący program w, w, w radiu, w dwójce, ale też od kilku lat jesteśmy w zespole kuratorskim Festiwalu Ad Libitum, no i tak szczerze powiem ci, że jest to oczywiście bardzo satysfakcjonująca robota, świetna, ciekawa, dla nas nowa, ale też obciążająca. Znaczy, kiedy przychodzi ten festiwal, to generalnie mam wrażenie, że umrę raczej, niż dojadę do końca. Ty to robisz od, od no, 94 rok, mózg. Powiedz mi, gdzie jest, no, tak głupio jakoś zapytać, gdzie tkwi sekret, no nie wiem, jakieś cechy twojej osobowościowej, bo wiesz, to jest fenomen, to wiesz o tym dobrze. Ile jest takich miejsc w Polsce, takich właściwie instytucji, którą mózg stał się pod twoją... No, na, na początku oczywiście y, jeszcze z, z Jackiem, ale no, wiesz no, była alchemia w Krakowie, tam powiedzmy 2000 któryś rok, czwarty, piąty, jak kochamy to miejsce... Już nie jest to ta sama lechemia. Pardon, kibicujemy Pardonowi, ale to jeszcze nie jest ten staż i też profil troszeczkę mimo wszystko inny. No. Mhm. To robi ogromne wrażenie, ta, ta twoja praca, którą, którąś dekadę wykonujesz. Jak to jest w ogóle możliwe po prostu? No, ja, nie, ja nie wiem, no bo cieszę się, że to tak jest. Może sekret tkwi tak, nie, nie, nie chcę odpowiadać, ale w tym, że właśnie traktujesz to jako, to programowanie jako rodzaj sztuki. No, no jest... tak jest z pewnością. Znaczy, o tyle się to teraz komplikuje, że muszę wykonywać wiele czynności, których nie chcę wykonywać, po to, żeby móc to miejsce utrzymywać, nie? Czyli no jakby. Prowadzenie klubu, to jakby dwie sprawy poruszasz, z jednej strony klub, z drugiej strony festiwal, to są jakby też inne rzeczy. Prowadzenie klubu, to nie jest tylko programowanie tego, co się tam wydarza, tylko mnóstwo innych przyziemnych rzeczy, które są bardzo trudne. I tak mam dużo szczęścia, że zawsze mam wokół siebie ludzi, którzy mi w tym pomagają, ale muszę dużo rzeczy, dużo czynności wykonywać, których nienawidzę księgowych, jakichś tam załatwiania spraw formalnych i tak dalej, co jest strasznie nieprzyjemne. Bardziej jak się dealuje z urzędnikami, którzy, którzy albo nie mają pojęcia o tym, o czym jest mowa w ogóle, albo, albo nie potrafią tego docenić, a wręcz, wręcz stawiają jakieś przeszkody i tak i tak dalej. A poza tym jesteśmy zmuszeni robić dużo imprez z muzyką, która nas w ogóle nie obchodzi, jakąś tam, powiedzmy, nazwijmy ją grzecznie elektroniczną, ale też widzimy, że okay, ona nas nie obchodzi, jak mówię nas, to mam na myśli siebie i Kubę, który jest, jest jakby już przedstawicielem młodszego pokolenia, ale nawet jego już to nie obchodzi, w sensie imprezy techno, czy and bass, czy coś takiego, ale robimy to, gdzieś to jest męczące, Gdzieś to musi się wydarzać, bo to przynosi pieniądze, które pozwalają utrzymać ten budynek i tak dalej. Koszty tego są coraz większe oczywiście, ale jest trzecia strona taka, że to też jest działalność prospołeczna. Ci ludzie, ci ludzie, którzy przychodzą na te imprezy są w ten sposób też dobrze zagospodarowani, w tym sensie, że są bezpieczni w tym miejscu, że jednak zapewniamy im to, że pewne rzeczy się tam nie dzieją a kładzie się nacisk na jakość dźwięku, czyli czy jakość tych wydarzeń itd. itd. No, ale no, generalnie tak, no, pewnie tak jest, że, że, że traktuje się to jako dzieło życiowe po prostu, nie? Stąd, stąd jest ta, um, okay, no to się nazywa siła czy determinacja, żeby to cały czas robić. Ale chciałbym przeskoczyć trochę do festiwalu, nie wiedziałem, że jesteście odpowiedzialni za oprogramowanie Adlibitu. No, to, to jest przecież przyjemna praca, nie? Co może być fajniejszego niż kurczę, usiąść sobie i zacząć sobie wizualizować przyszłość, wiesz, trzydniową czy tam czterodniową, nie wiem ile ten festiwal teraz trwa setek ludzi tak naprawdę, przecież, przecież ustawiacie życia. Ludziom, czyli tym, którzy przyjadą, występować i tym, którzy przyjdą tego słuchać. Przecież to jest przepiękne. No to przecież malujecie cię obraz, jakby powiedział, nie wiem, Helmut Nadolski na przykład. Albo ktoś w życiu nie mówi. myślałem o tym w takich kategoriach, ale dziękuję. No, to jest, to jest piękne. Czysta przyjemność. Gdyby można było tylko to robić, to by było super. No. Także także pewnie, pewnie ta siła bierze się z tego, że są te momenty, kiedy właśnie te, te momenty typu festiwal. Czy, no, jakby realizuję kilka projektów w ciągu roku, takich finansowanych, powiedzmy, mających budżet, czyli tam MUSKON Screen, czy Bydgoskie Studio Eksperymentu. No, w zasadzie przez 14 lat, od 2014 roku do zeszłego roku, cały czas działaliśmy też w Warszawie. Ten rok jest po raz pierwszy rokiem, kiedy, kiedy nie dostaliśmy tam dofinansowania. Więc, jakby tych projektów każdego roku jest dużo. I, no, I pewnie to one dają największą taką przyjemność. Czasem się zdarzają jakieś, jakieś też przełomowe koncerty, takie pozafestiwalowe, codziennymi je nazywam, gdzie coś się wydarza. Cały czas jest coś takiego, że, że, że są te koncerty dla 15 osób, które czasami są rewelacyjne, na przykład. Nie? Takie mówię właśnie o, o muzyce eksperymentalnej. Publiczność zawsze jest, ale jest to właśnie 20-30 osób i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że tak jest. Myślę, że tak jest na całym świecie po prostu, że jak się takie rzeczy dzieją, to, to, jest, to jest mało ludzi. I to są często bardzo e, świetne koncerty. Wszystko zazwyczaj jest rejestrowane. To jest następna jakby tutaj taka działalność moja głównie, czyli archiwizacyjna. Nie wiem, czy, czy byliście kiedyś na YouTube'owym kanale mózgowym. No to tak, tak, sam, tak. Właśnie pytanie jest. też no. e, takie się rodzi, bo to jest ogromne archiwum. No jest. E, zwłaszcza jak, je, nie wiem, e, tak trochę żartobliwie też powiem, jak porównać je z e, tym, co e, z twoim udziałem jest na Discogsach, nie? To, e, to też nasuwa refleksję czy pytanie... E, na temat tego, na ile ważny jest ważna jest dla Ciebie dokumentacja własnej twórczości w formie albumów, w formie płyty. Na ile to już się skończyło? No jest to ja nie mam jakiegoś ciśnienia na to. Mhm. I jak, jak widzicie, ja nie, ja nie prowadzę w ogóle... Na szczęście wydaje mi się, że nigdy nie, nie podjąłem próby yy, utrzymywania się z koncertów. Chyba, chyba jakiś, jakiś blok miałem taki, że... Widziałem bardzo szybko, że ludzie którzy się na to decydują muszą, muszą iść na kompromisy, na które ja nigdy nie chciałem iść jako muzyk, więc zachowałem sobie tą, tą możliwość, że, że utrzymuję się z innych działań, a, a koncerty gram kilka w ciągu roku i, i gram wtedy w takich miejscach i w takich okolicznościach jak mi się, jak mi się podoba. I, i, kompromisy, przepraszam, że ci tak wejdę w słowa, kompromisy albo frustracja. No, no. Zwykle jest taka no, no, no, przecież patrzę na, na, na wszystkich kolegów, przecież wiecie, znacie całą scenę jasową, to dobrze wiecie jak to tam jest, nie? Oni muszą strasznie się męczyć, aż czasami mi ich szkoda. A co do nagrywania, no to też, no. nie, ma, nie ma jakiegoś ciśnienia. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem jak wy podchodzicie do spraw nagrań. No wiesz, ja się koleguję z Tyszkiewiczem, więc dużo o tym gadamy. On, on tak ciśnie na to wydawnictwo, ja nie wiem kto słucha płyt, nie? Ja nie wiem czy to jest bardziej, w tej chwili kupowanie płyt jest bardziej takim, a, nie wiem, szacunkiem wyrażanym dla artysty, czy winyli już zupełnie takich super drogich przecież płyt, czy jest to, czy, czy się to robi dla, dla słuchania muzyki, czy dla, dla tego, żeby uszanować artysty, ja myślę, że to jednak jest to drugie, ten tak, tak, nie? Jak, jak uważacie? Tak. Trochę dla pewnej, pewnej administracji pewnych zdarzeń, które są w ogóle, bo tego jest jednak dużo. No tego jest dużo, no, no, no, jakby ilość, no ilość muzyki dostępnej w sieci za darmo, czy za jakiś mały pieniądz jest tak duża, że kupowanie winyla nie może wynikać z tego, że, że, że, że się chce posłuchać muzyki z winyla, no bo to tak, to tam, już nie przesadzajmy z tym winylem, nie? chyba, że się tam jest audiophilem. <śmiech> no no słowo wie. mnie strasznie śmieszy. Muzyki można dobrze posłuchać, nie z winyla też, także jak, jak ta, ta cała akcja z winylami jestem, s, s, s, swoją drogą jestem ciekaw, kiedy ona się zakończy. E, jest taka, no, e, no, jest jaka jest, no, no pamiątkowa, to... Nie? No teraz to, że kasety weszły też, to, to już jest w ogóle też takie dla mnie, e, nie, <śmiech> nie wiem, ja się zastanawiam, kto tym, kto tym, kto tym zarządza, że się nagle pojawiają kasety, nie, co jest w ogóle już... Kompletnie bez sensu, bo, bo przecież to się psuje, to nie ma wcale tej jakości. W ogóle magnetofonów prawie nikt nie ma, a i tak są kasety i kosztują dużo po prostu. Ktoś to, ktoś to zarządził i to jest po prostu, nie. tak jak jeżdżenie golfem z 1981 roku. Ciekawą teorię na ten temat ostatnio Tymański wygłosił, nie wiem czy ją słyszeliście, bo ja gdzieś to w sieci widziałem, że on złapał się na tym swego czasu, że kupuje sobie winyla Coltrane na przykład. Nie? I, i, I trzyma go w ręku i mówi, po co ja to kupiłem, przecież znam każdą nutę na pamięć, mam kompakty w chacie i, i tak dalej. I przyszła do niego myśl, że jest to opłata za to, czego się od nich nauczyliśmy w młodości, że, że chcemy zwrócić to w jakiś sposób. Nie? No, oczywiście od razu powstaje pytanie, czy ktokolwiek ze spadkobieców koltejna dostanie jakiekolwiek centa za to, że, że teraz tutaj sobie kupisz płytę. Nie mam pojęcia, ale może ideowo o to chodzi, że gdzieś tam spłacasz Jakiś ten... Jakiś rodzaj ukłonu. Tak, no. tak, tak. To teraz nasz muzyczny ukłon w stronę dziedzictwa muzycznego mózgu. To będzie chyba najstarsze, tak, najstarsze nagranie jakie... Jakie zabrzmi jako ilustracja rozmowy ze Sławkiem Janickim, której nie koniec, jeszcze będzie... No nie, to jest pół metek. Tak, jeszcze dwie części. No bo tak, moglibyśmy wrócić do tych płyt, to trochę jest oczywiście uznaniowe, która jest, które są najbardziej legendarne, najbardziej kultowe, które troszeczkę niedoceniane, może nawet zapomniane, przynajmniej trochę. No ale nam wydaje się, że wspaniały zespół, który, który istniał wtedy, w czasach tej jasowej rewolucji. Trochę gdzieś tam może jest w cieniu innych. Mowa o zespole Pieces of Brain. Jonathan John Dobby na gitarze, Alcie, Sopranie, Sławek Janicki na basie, Jacek Majewski na perkusji, perkusjonalniach, płytach Crash the Car Daddy. wspomniałeś o takim problemie, czy temacie kluby dzisiaj czy ktoś i zapytałeś, czy ktoś o tym mówił na antenie no tak i to w taki sposób że o ile, nie wiem, 20 lat temu zorganizowanie trasy po Polsce w klubach nie wiem, Artur Majewski nie tak dawno albo mhm. Wojtek Jachna no to było tych koncertów, powiedzmy kilkanaście, dzisiaj to w ogóle jest absolutnie niemożliwe mówią muzycy, już dość uznani. No niedawno David Moss nam powiedział, że po pandemii rynek yy, koncertowy się nie podniósł, mimo że pandemii już nie ma. No. Więc ja, zdania, ja, nie ja, ja ja nie jestem pewien, czy to o pandemii chodzi, bo wydaje mi się, że pandemia i tak dosyć dużo rzeczy dobrych wyrządziła. E, ja wiem, że tam były kłopoty, wiesz, że ludzie nie mieli e, gdzie grać i w związku z tym nie zarabiali, ale też było... Były pieniądze, które się pojawiły dla, dla artystów, przynajmniej w Europie, powiedzmy u nas to się objawiło jako nieudane, jako nieudane KPO, ale były też inne dopłaty pandemiczne, natomiast nie wiem, czy tam zdajecie sobie sprawę, że w takich krajach jak Niemcy to nikt nie robił konkursów na... Wsparcie artystów, tylko po prostu wszyscy dostawali pieniądze z urzędu, nie? A nie wiem, jaką mosma ma statut w Niemczech, więc nie wiem, czy on tam w socjalu niemieckim funkcjonuje, czy, czy nie. Natomiast no to tak tylko o pandemii, że też też nie, nie tak do końca było źle znaczy on wszystkim, on bynajmniej nie mówił o kwestiach finansowych, o przymieraniu Aha, głodem. Tu jasne, jasne. Raczej o Miejscach, gdzie może się realizować artystycznie. Jasne. Ja myśl, to, występów, to, co proszę. ja miałem na myśli, to jest coś takiego, co słychać i, i, i z innych krajów, i z Berlina, i z Londynu, i z Polski. A my to widzimy, że tak powiem, na co dzień. A no Nie że tego z pandemią w ogóle. Może, może się mylę. Że ludzie przestają... Bywać w klubach w tym sensie, to nie jest tak, że nie przychodzą na koncert, tylko jakby to, że klub jest w stanie zapłacić muzykowi za, za koncert, jeśli nie jest to koncert dofinansowany oczywiście, tylko że klub jest sam z siebie w stanie zapłacić za koncert, wynika z tego, że ludzie do tego klubu przychodzą nie tylko na ten koncert, tylko że są cały czas albo zostają po koncercie i zostawiają dużo pieniędzy w barze. Okay? To jest powód, dla którego klub może płacić muzykowi. Natomiast w tej chwili mamy sytuację taką, od kilku lat, co było kiedyś kompletnie niedopuszczalne, nie, nie, nie, niemożliwe w mózgu, że ludzie przychodzą na koncert, a po koncercie wychodzą. Więc ewentualnie kupią jedno piwo przed koncertem, albo jedno po, albo nie, albo kupią sok i potem idą bo jakby sytuację mamy taką, że zmniejsza się spożycie alkoholu, co jest świetne, ok, wiadomo, że to alkohol jest niezdrowy, ale niestety nagle okazało się, że cały przemysł muzyczny w dużej mierze opiera się na sprzedaży alkoholu. Wielkie festiwale, wszystkie itd., dalej I nagle teraz, jak ludzie postanowili nie pić, jedni dlatego, że postanowili ćpać, a drudzy na to, że postanowili być zdrowi, no to po prostu zaczynają się łamać sprawy i klub za klubem się zamyka i dlatego klub mały klub czy duży klub whatever nie jest w stanie zapłacić za koncert muzykowi jazzowemu nawet jeśli przyjdzie na ten koncert tam 50 czy 70 osób i zapłaci za bilet, nie? bo to i tak będzie za mało pieniędzy z tych samych biletów, więc wypadałoby w ogóle za bilety jest jakieś takie niesmaczne w ogóle, nie? no, bo no, muzyk powinien dostawać normalne wynagrodzenia jakikolwiek się tam umówi, nie? No ale, ale żeby klub mógł to robić, to musi mieć skądś wpływy nie? I, i, i powiedzmy, że my sobie radzimy w ten sposób, że mając te wszystkie techniawki i drum i and bassy i tak dalej, to, to nam pozwala dopłacić do, do pewnych koncertów, które u nas się wydarzają. Nie? Ale nie jest to tak, że możemy zapłacić 5 tysięcy za koncert po prostu jakiś taki codzienny. Nie? To jest poważna sytuacja, bo nam coś tu psuje. Nie? I, ja nie, i, I to nie jest chyba tylko, to nie wynika chyba tylko z, z tego właśnie z, z zmiany sposobu bycia, czyli jakby zmniejszenia ilości picia i siedzenia w klubie. Nie siedzi się też w klubie, bo prawdopodobnie jakby też te rzeczy, które można w domu robić, czyli Netflix i inne sprawy, stały się już na tyle. Wciągające, tu może przez pandemię, bo wtedy się przyzwyczailiśmy do tego, może nam byliśmy, wiesz, dalej poszliśmy w to, że, że nikomu się nie chce tam siedzieć i, i gadać do trzeciej nad ranem po koncercie w klubie. Nie? Bo to się jednak przekłada na coś potem. Nie? Może w takim razie te nocne zakazy sprzedaży alkoholu w sklepach. I na stacjach benzynowych są jakąś formą, która poprawi sytuację. Bo myślę sobie też o części populacji, która nie kupuje piwa w klubie, bo może je kupić w żabce do 23. Wiesz co, po z klubu. chyba nie, chyba nie. Poza tym, wiesz co też jest tak, że yy, alkohol w klubach z kolei bardzo musi być drogi, jest już bardzo drogi. I tu też dochodzi kolejny, kolejna sprawa, że nawet jak ktoś chce pić to jak ma do dyspozycji spotkania się z kumplami w domu i kupienie sobie picia w żabce, a siedzenie w klubie i kupowania piwa po trzy dychy, to też sobie to, to jakby przeliczy. Nie? I, te, I ten problem jest nawet widoczny, bo ja rozmawiałem z Danielem e, e, Pardą, jakoś tam latem się widzieliśmy ostatnio w Łodzi na jakiejś konferencji. Myślałem, że ich to nie dotyczy, bo mi się cały czas wydaje, że u nich jest pełno ludzi on mówi, że strasznie ich to dotyczy że spadło im o 50% że, że, że strasznie małe przychody mają jakby z, z tej części jakby ich działalności nie? Zastanawiam się czy, czy to są po prostu formy spędzania wolnego czasu tak? które się z, z, jednak zmieniają Tak, zmieniają się jakiegoś muzyka, muzyka. jakiegoś muzyka z jakimś muzykiem rozmawialiśmy przed koncertem on, poprosiliśmy go o zaproszenie ludzi na, na, na ich występ no i on mówi coś takiego, no wyjdźcie z domu, przyjdźcie na nasz koncert, w ogóle będzie fajnie, ale wiecie co, w sumie nie musicie przychodzić na nasz koncert, po prostu wyjdźcie z domu. To już będzie dobrze. To jest szeroki temat w ogóle, nie? Tutaj są potrzebne, szeroko zakrojone akcje społeczne, bo, bo niestety to nie bycie z ludźmi i siedzenie w domu, tak jak mówisz, to ma jakby swoje złe konsekwencje i ostatecznie odbija się, to bardzo mocno na psychice wielu ludzi, no, no poza tym, kurczę, no jako, jako, jakoś te kluby trzeba uratować, tam się coś powoli pojawia, ja nie wiem, czy mi się to śniło, czy ktoś mi dzisiaj mówił, że w ministerstwie powstał w końcu jakiś plan wspierania tych, e, tych, tych miejsc e, w Polsce, które działają od dłuższego czasu, to trochę, to trochę jest... E, to no trochę tak powinno być, a trochę to tak nie powinno być. No bo z drugiej strony te miejsca mają być niezależne. Takie miejsca jak Mus mają być niezależne. I teraz jak nagle zacznie mi ministerstwo dawać na czynsz i na prąd, to ja nie wiem, czy to, to, to się na pewno odbędzie kosztem czegoś. Nie nie wiem, jak to powinno być, nie, ale no kluby upadają, to jest fakt. nie, I to jest jak nie wiem, tam jak się raporty czyta z Berlina, czy z Londynu, to jest kilkadziesiąt tygodniowo, po prostu jest zamykanych. Nie? No wiesz, finanse nie jest to naj przyjemniejsza część tej całej dyskusji, no ale trzeba o tym mówić. Wspomniałeś o dofinansowaniu, o na samym początku o użeraniu się z urzędnikami, którzy niekiedy pewnie bywają mili i pomocni, wspierają te, ten rodzaj działalności. Czasem nie. Czy Polska się jakoś cywilizuje tutaj? P pod tym względem? Czy łatwiej jest Bo wiesz, twoja działa masz się czym wylegitymować, no. To jest kilkadziesiąt lat udokumentowanych dobrze. Już nie musisz udowadniać, że jesteś kimś innym niż jesteś, albo powinno być ci łatwiej znacznie. Nie jest łatwiej. Znaczy, generalnie, generalnie jest tak, że uważam, że Polska jest w najlepszym okresie w ogóle za naszego życia. Myślę, że to jest świetny czas i oby on trwał jak najdłużej. Oczywiście wszyscy wiemy, że wisi to na włosku i może to się zmienić w każdej chwili. Natomiast jest to świetny czas i wielu ludzi w wielu krajach nam zazdrości tego położenia także z dofinansowaniami, bo w niektórych krajach, tak jak Niemcy na przykład, dofinansowania na tego typu działalności się już pokończyły i tego nie ma. Są kraje, które radzą sobie z tym o wiele lepiej. Powiedziałbym, bo użyłeś jakiegoś słowa takiego, czy się cywilizuje, to już powiedzieć chyba. No jest jakiś taki progres, powiedziałbym, ale jest bardzo wolny ten progres. Ja jestem włączony w te wszystkie sprawy, bo czuję się w obowiązku i na poziomie miejskim, i na poziomie ministerialnym. Pewnie słyszeliście o takiej grupie, która się nazywała Forum Muzyki Niezależnej, która jest grupą działającą przy Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Grupa powstała w zeszłym roku po ogłoszeniu konkursu gdzie po prostu prawie wszystkie pieniądze zostały rozdane instytucjom, takim, nazwijmy to, konserwatywnym. No i tam mieliśmy szereg spotkań z dyrektorem Nimitu. Udało nam się chyba troszeczkę zadziałać. Powiedzmy tak, że udało nam się wpłynąć na to, kto jest w komisjach, czyli nie byli to muzycy z Filharmonii, tylko zaproponowaliśmy no, całą listę ludzi takich, o powiedzmy, o szerokich światopoglądach, czyli, czyli dziennikarzy, powiedzmy, gdzieś tam artystów itd. i tak dalej. Nimić sobie wybrał z tych, z tych ludzi przedstawicieli strony e, obywatelskiej. No i konkurs w tym roku e, został już, powiedzmy, z muzyki, został e, rozstrzygnięty w taki sposób, że można powiedzieć, że z poorganizacji no, nazwijmy to z muzyki aktualnej dostało, bo tu nie, nie chodzi o rodzaj muzyki do końca, tylko, bo t, tylko chodzi o to, żeby, żeby to nie było to stare zakonserwowane odtwarzanie cały czas tego samego, tylko żeby, żeby, żeby były fundusze, żeby był jakiś równowaga. równowadze to jeszcze jest daleko do równowagi, ale żeby jakiś ten bilans pomiędzy tym a tym był korzystniejszy dla, dla twórczości. Współczesnej, współczesnej, czyli tej naprawdę, która się dzieje w latach, w których żyjemy. No i ten to, to się tam udało, powiedzmy. Ciekawostką jest to, że się udało, a Musk Festival znowu nie dostał kasy. Tam są bardzo duże opory i, i jakby ciśniemy tą stronę, bo tam nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że na przykład jest taka, taka rzecz, że jest pięciu gości w komisji, no i dostajesz tam informację, że nie otrzymałeś dofinansowania, bo dostałeś tyle i tyle punktów. Nie? I, tam I piszesz list, czy prosisz o wyjaśnienie, dlaczego nie dostałem dofinansowania. No bo dostałeś tyle i tyle punktów. No a poproszę o kartę oceny, bo tam jest coś takiego jak kartę oceny. No i tam masz pięciu gości i, i trzech ocenia Cię maksymalnie, jeden po środku, a jeden daje zero. I się pytasz, czy możesz się dowiedzieć, dlaczego ten pan dał zero, czy on może to wytłumaczyć, bo chciałoby się zrobić to dobrze, może się popełnił jakiś błąd, no przecież chcemy w przyszłym roku się poprawić i tak dalej. No i dostajesz odpowiedź, że ekspert nie ma obowiązku się tłumaczyć. I koniec, jest w ogóle koniec, koniec dyskusji, nic nie możesz zrobić, możesz wystąpić do sądu, tam wtedy jest coś takiego jak prawo do informacji publicznej, czy coś takiego. No i to, jest, to są na przykład rzeczy, które są moim zdaniem kompletnie nieakceptowalne. nie, Bo jak wiesz, jak w drugą stronę działasz, jak coś tam robisz, raport z tego, co się, co się zrobiło i tam czegoś nie dopełnisz, gdzieś tam jakieś kropki brakowało albo czegoś, to od razu już chcą ci kasę zabrać, już musisz zwracać i w ogóle, nie? A tutaj wiesz, no, ludzie, ludzie piszą, bo napisanie takiego wniosku to jest dużo pracy i, i piszą i potem ktoś oceni na zero i nie musi nawet powiedzieć dlaczego, nie? Więc, więc takie rzeczy chcie, próbujemy zmieniać. Jest coś takiego, sorry, jeśli Was nudzę takimi detalami. Nie, ale to jest podczas ciekawe. Podczas tej pracy na przykład w, w Nimicie z, z, z tym dyrektorem, który już nie jest tam dyrektorem, oczy na emeryturę, on w pewnym momencie powiedział coś takiego, że problemem nie jest, że polityka kulturalna w Polsce jest zła, Problem jest to, że polityki kulturalnej nie ma. I tyle. I po prostu jest coś takiego, że nie ma polityki kulturalnej. Jeżeli nie ma polityki kulturalnej i teraz, i teraz jest mnóstwo pieniędzy, bo pieniędzy jest strasznie dużo, nie? To w ogóle, jak ktoś mówi, że jest mało pieniędzy, to, to niech dobrze poczyta, bo jakby to widać, ile tych pieniędzy jest. I teraz jest mnóstwo pieniędzy i te pieniądze muszą być jakoś podzielone. Dzielone są albo przez urzędników, albo przez różne komisje powoływane przez urzędników. Teraz, jakkolwiek by to nie było, to jeżeli nie ma strategii to to, w jaki sposób jest wybierane, co będzie, a co nie będzie, jest dziełem przypadku, nie tyle w przypadku, co e, własnego się tego, kto o tym decyduje. Po prostu. Bo powinno być coś takiego jak... Sumą, jest sumą arbitralnych decyzji. Tak, dokładnie. I powinno być coś sposób. takiego, co mhm. jest w innych krajach i tu jesteśmy jakby do tyłu, do tego zmierzam. Jeżeli mówimy tutaj o muzyce, powiedzmy, nie powinna, być, powinna być strategia rozwoju muzyki na następne 20 lat, każdej muzyki w Polsce i To powinno być, ta strategia powinna być zbudowana przez środowiska, każde środowiska, łącznie z filharmonicznymi, tam szopanowskie Chopin, konkursy, itd, i tak dalej. I teraz no, ta strategia powinna być przez te środowiska zbudowana i ona później jest, musi być realizowana. Jeżeli, jeżeli w tej strategii będą zapisane takie i takie rzeczy, to potem rozdzielanie środków i prowadzenie tego wszystkiego nagle staje się proste tak naprawdę, bo trzeba zrealizować strategię. A jeżeli tego nie ma, to to cały czas jest jakieś czyjeś się po prostu. Nie? Już sama minister, która wychodzi i mówi, że ona będzie wspierać markę Chopin, to ona nie zdaje sobie na przykład sprawy i bardzo bym chciał, żeby kiedyś sobie zdała, jak miała, będę miał okazję, to i to powiem, że ona, ona nawet nie ma prawa czegoś takiego mówić, bo to, czy ona lubi Chopina, czy nie, to jest jej prywatna sprawa. To, że jako minister ona nie, nie, nie powinna swoich prywatnych spraw w ogóle wyciągać. Ona jest na stanowisku, żeby zrealizować coś, co ma do zrealizowania minister w odniesieniu do tego, co, co, czym się środowisko zajmuje nie? i tego nie ma i tego nie ma i to jest złe i w tym kontekście jesteśmy jeszcze daleko do wielu krajów Skandynawii, do Francji i, i nie chcę się wymądzać, bo nie wiem jak jest we wszystkich krajach. Nie? I to by było fajnie, jakby się to zmieniło. Aczkolwiek, aczkolwiek mnóstwo dobrych rzeczy dostaje do finansowania i myślę, że Polska jest super ciekawym krajem. Bardzo dużo rzeczy ciekawych się muzycznie dzieje i artystycznie w ogóle. Więc nie chciałbym narzekać, ale chciałbym, żeby żeby, No, kurczę, no skoro no, jeszcze na krytyka. Wiadomo, żeby było lepiej. No. Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. Jest północ, czyli półmetek. No.